Witam serdecznie w podcaście Rocznik 77. Przed Wami Andrzej Niemiec. Z dawno się nie słyszeliśmy, a raczej nie mogę powiedzieć, że dawno się nie widzieliśmy, bowiem mało kto wie jak tak naprawdę wygląda. Moja tożsamość, mój wygląd jest częściowo owiany tajemnicą, bowiem trzeba byłoby trochę poświęcić czasu w internecie, aby zobaczyć, kim ja tak naprawdę jestem. A jestem, można powiedzieć, małą pretutą, tak małą, że zamiast odcinka o mojej głanej pochni, gdzie same ochy, achy i echy na temat tego miasta, to troszeczkę muszę przywalić. Tak z grubej rury między nogi, żeby jak najbardziej bolało. No bo w sumie jak inaczej określić to, co zostałem, a zostałem dziurę. Tak, dosłownie dziurę. Pojechałem bowiem do kopalni soli wraz z moimi dziećmi, które mają skierowanie z nfz i wszystko było od razu pod ogórkę. Próbowajmy trochę odciążyć moich rodziców, ażeby, no wiadomo, przez 4 i 3 to potrafią wejść na głowę, nawet wtedy, kiedy nie chcą wejść na głowę, a co dopiero wtedy, kiedy przez ponad 2 tygodnie będą zamknięci w małej przestrzeni, no bo. Tak. Mieszkanie na powoduje to, że jest wiele więcej przestrzeni aniżeli w mieście. No i troszeczkę można więcej, bowiem sąsiadów się nie ma, bo przynajmniej nie wbliższe głośniej 100 metrów, na no bo rodzina to nie sąsiad. No i wracajmy do tego. No to dostajemy skierowanie, no to próbujemy sobie wyładzić mieszkanie. Hmm. Gdzie? No oczywiście w kopalni soli, tam obok zaraz Szybus i ale dlaczego z to opowiem w następnym odcinku, no bo tak chciałbym kilka odcinków by o Wam opowiedzieć i żeby nie było coś tam. No to wiadomo, dwójka dorosłych, jedno dziecko osobno, drugie bez dostawki bo chodzi jak najęty tam z powrotem po łóżku. Wycieczki to on ma ulubione, bo najpierw musi śpi zawsze w poprzek, nieważne jak ustawimy łóżko zawsze w poprzek, więc próbujemy rozmawiać. A tam, a tam w kopalni trochę w tym hotelu Sturisa, nie wiem jak to się teraz nazywa, jakiś tacy niekumaci albo może niechcący. No to zaśpiewali nam prawie 3000, tysiące albo około 3000 za 16 dni. No trochę drogo. No to dobrze. Pojechałem osobiście też, próbuję tam coś rozmawiać. No to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o sposób negocjacji to ja bym mi dał pałę bo bo nigdy nie wynegocjowałem dobra no to wspomniałem że zjazdy z NFZ -u. a to mamy jaką specjalną ofertę u ja się już cieszę 5 tysięcy z obiad Ale dostaniecie autobus że jakby nie zjazd drugiego szybu bo w puchni obecnie są dwa czynne szyby do zjeżdżania do kopalni no to dziękuję 5 tysięcy hmm. W tej cenie to ja mam ponad tydzień na Tenerypie na Majorce, a nie brudno, szaro, pada, w kopalni zagorzone. no hello baby, chyba żeście się troszeczkę pomerdali z tym. Dobra, idziemy do rodziców, bo rodzice się cieszą, no bo będą mieli wnuki, no a my też troszeczkę, bo trochę nas nadciążą jak to wiadomo dziadkowie, a później będę miał dwa rozbestwione dzieciaczki. No cóż, dziadkowie zawsze twierdzą, że mogą rozbestwić dzieci, ale to, ona no, kiedy idzie? No, ale nie o tym chciałem mówić, bo o kosztach i innych rzeczach powiem wam kiedy idzie. Otóż, jedziemy, wyjeżdżamy w niedzielę, no bo od poniedziałku od 8.30 zjazd na Gambi. na szczęście znam pochnie i wiem jak do niej dojechać, bo gdyby nie to, to musiałbym mieć najnowszego ci piesa, żeby do niej trafić. Tak, trafić, no bo Bochnia na mapie drogowej jest jedną wielką, ogromną, niezatapialną dziurą. Nie ma. Po prostu nie ma. Pamiętam, w dawnych czasach w latach 90. jeszcze jak jechał się z Krakowa czy Starnowa, to były znaki no Bochnia, ileś tam kilometrów. Teraz nie ma po co miasto wojewódzkie. Kto by tam chciał jechać? No. To jest Piłk. Jedziemy autostradą. O ja oczywiście tak patrzę na mapie Google, żeby się upewnić, że zjazdy... E, to jest ta, w Tarkowicy... chyba tak, no nieważne. E, na Bochni. Jedziemy kierowczo na Brzewską. Dobra, tylko z Bochni do Brzeska jest chyba 7 czy 8 km jeszcze i to dokładnie od wyjazdu z Bochni, a nie od wyjazdu od strony Krakowa. Dobra. Także, no, żaden kierunkowskaz na bochnie, na autostradzie od Krakowa nie istnieje. No, także ja nie wiem, do kogo pisać petycję. Czy do imć Pana Starosty, czy do Morze Herwójta, a może do yy, najwspanialszego mości burmistrza. Nie wiem, ale mogę powiedzieć jedno, te wszystkie trzy urzędy przesrałem. No naprawdę przesrały to. Jak można mówić o promocji miasta, regionu? Jak no, w ogóle nawet na autostradzie nie ma informacji, że można do czegoś takiego dojechać? Brawo. Tak można promować. No i co dalej? No to wjeżdżamy od Ławczycy do Bochni. No jak już mijamy Ławczycę, dojeżdżamy do mojego ulubionego zakręciku. Ja nie wiem, jak go bym nazwał. Po prostu jak jego ja widzę, to po prostu od zawsze woła o pomstę do nieba. Z dwóch powodów. Pierwszy dlatego, że w ogóle nie jest oznaczony jako zjazd. Bo sorry, jeżeli ja go potrafiłem przyjechać na rowerze, bo myślałem, że to nie ten, no to... Come on, baby, come on. No właśnie, dlaczego nie ma oznaczonego zjazdu do pochni, który jest jako pierwszy? Hmm. Ja wiem, no najlepiej tak ominąć tą pochnię i je dalej, dalej, na wschód, bo tam cywilizacja. No nie, tak to nie będzie. To tutaj to gdzieś trzeba będzie interweniować. No i później no trzeba kręcić się. Bo najszybsza droga do mnie akurat do mieszkania bo częściowo pokrywa się najszybszą drogą do kopalni. I co? Myślicie, że jest oznaczona? Hmm. <śmiech> tak, nie jest. Zresztą, zresztą, starszy pan, który z Krakowa przyjeżdża i codziennie patrzy na mapę kula. Też za każdym razem przyjeżdża inną drogą do tej kopalni, bo błądzi. Tak, błądzi. No w sumie można byłoby coś dobrze oznaczyć, ale... Ale trzeba byłoby wiedzieć jak. Bo już nie mówię o tym, że to pochłania duże pieniądze, bo to jest kłamstwo. Tak, to jest wirutne kłamstwo. I drobne No. Także to nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zresztą jak on się zapytał, jak tutaj dojechać najlepiej, Potrapałem się w głowie i powiedziałem, żeby sobie wydrukował mapę Google'a. No bo ja wiem, gdzie skręcić, ale jak mam go opisać? Za drewnianym domem będzie skręt w lewo. Później Pan, pojedzie w prawo. Później znowu w lewo, przez osiedle w lewo, do góry, dół i tam pierwszy skręt w prawo. Jakieś punkty orientacyjne, tak, chmura bloków. No jakiś tam skręt pan wyczai, że to jest ta droga, to pan skręci. No, no. A co miałem mu powiedzieć? Że tam obok mojej koleżanki tu, tu, tu, tu, tu. A co to powie ojcemu? No właśnie. Także na razie z wami żegnam, a jutro powiem wam coś więcej. Do usłyszenia. Pamiętajcie, jeżeli nie będziecie mogli trafić do kogni, to kupcie sobie gpsa na www.gps.pl i tam sobie przekopiujecie mapę z Google'a, to na pewno traficie, bo trafi do Bochni to jest tak, jak trafi do Zakopanego, Zakopianki. Wszystkie kierunkowskazy są nachyczne. No właśnie. Polscy drogowski nie wie, jak ten asfalt dranie kładli. Co krok wybój albo tu mordy bym łobozą I teraz konkurs. Kto? Zdąży w ciągu tygodnia napisać mi maila nazwą wiersza i autorem tego wiersza, tak powiem, że to był wiersz satyryczny, dostanie ode mnie w prezencie worek soli. Mogę nawet ręcową głowę tłumaczyć skupany. Do usłyszenia jutro. Żegna się z Wami, Andrzej Fabian. A jutro powiem Wam jakieś lepsze opowieści, takie milsze dla ucha, bo tak naprawdę powiem Wam że kopanie jest fajnie i warto. Naprawdę warto odwiedzić. Ale te przyjemności rozłożę trochę nad.